Wibracja 61 Iluzja separacji W Twojej duchowej podróży dokonał się już ogromny postęp. Włączyłeś szósty bieg i bardziej niż kiedykolwiek harmonizujesz się z wszechświatem. Z każdą kolejną lekcją codziennego treningu duchowego stajesz się bardziej świadomy energetycznie, chociaż czasem zapominasz o podstawowych założeniach Twojej wędrówki. Jesteś jasnym światłem tego świata, a wszechświat jest wdzięczny za Twoją obecność. Jaśniejesz i jesteś pozytywną siłą wszędzie tam, gdzie się udasz. Pamiętaj jednak, że nie osiągnąłbyś tego bez wsparcia. Poznałeś strach, doświadczyłeś straty i fizycznej rozłąki z bliskimi Ci osobami. Nie jest to łatwy etap Twojej wędrówki, ponieważ wciąż odczuwasz związany z tym ból. Pomimo tych przykrych doświadczeń pamiętaj, że rozłąka jest tylko tymczasową iluzją. Uczucia separacji i straty są iluzją, ponieważ nie są miłością. Tylko miłość jest prawdziwa. Ci, których utraciłeś przez nieporozumienia oraz twoi bliscy zmarli zawsze będą przy tobie. Gdybyś wyobraził sobie teraz niesamowity wszechświat usiany jasnymi gwiazdami, zobaczyłbyś... Że wszystkie są w pewien sposób połączone, gdyż dzielą jeden wszechświat. Wszystkie są odrębnymi aspektami jednego wielkiego i pięknego obrazu. To, kim jesteś, częścią pięknego światła oraz twoja obecność na ziemi dodają piękna wszechświatu. Jeżeli czujesz się zagubiony i osamotniony, pamiętaj, że jest to tylko stara energia, która daje o sobie znać i wynurza się na zewnątrz. Czas, abyś zamienił ją na myśli, uczucia, afirmacje i piękne wspomnienia, które odzwierciedlą Twoją prawdę. Wibracja na dziś. Jestem boskim aspektem wszechświata. Wspaniale jest wiedzieć, że tworzę jedność z miłością. Miłość obecna w moim sercu łączy mnie ze wszystkimi, których kocham. Rozbudzam wspomnienia, które połączą mnie z całym istnieniem. Dziękuję Ci. W wszechświecie, za pomoc w uświadomieniu sobie, że między mną a miłością nie stoi na przeszkodzie ani czas, ani przestrzeń. Jestem miłością. Podziel się wibracją. Jestem częścią większej całości. Jestem wszechświatem.